Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień dziewiąty. Młodzieżowe słowo roku. Mamy nominacje na młodzieżowe słowo roku i chciałbym, żebyś nie czytał ich definicji ja spróbuję cię przetestować. Co ty na to? No poproszę. Wyniki tego, co zostanie słowem roku, będą ogłoszone za tydzień. Także jeśli będziemy robić jeszcze jakiś update, to możemy ogłosić, co zostało wybrane. Najpierw coś, co jest ostatnio hitem internetu. 6-7, 6-7. Nie wiem, powiedziałbym, że jakaś dziwna pozycja seksualna. Nie, to jest... To, to nie znaczy zupełnie nic. To jest fragment piosenki, która była popularna wśród dzieciaków. Nazywa się Dut Dut. Okay. I koleś mówi tam 67 i za bardzo nie ma to żadnego sensu. I jest to powiązane z kolejnym <grym> hasłem. Brainrot. Okej, okay, no to brain rot, rozumiem, w sensie zna, znam, znam po angielsku, czyli co mówisz, że mamy tak dopaminą ogarnięte dzieci, że po prostu jak nie wiesz co powiedzieć, mówisz ich 6-7 i to jest content po prostu. Trochę, ale trochę bardziej jest to zabawne real, dlatego, bro? że nie ma to sensu i że nikt nie rozumie. Mówisz to po prostu dlatego, że nie ma sensu i to jest właśnie jak brain rot, to jest takie, jaramy Day? się czymś, My co nie ma sensu. My, My, My też mieliśmy tej przecież. No, a tej to po prostu wiesz, poznań. No. Nie, no, ale... tyle, teraz internet jest poznaniem 67. Ja ranie się czymś tylko dlatego, że podoba nie ma sensu. mi się sensu, w ogóle, to, bo gdyby wiemy, było, coś co było, Podoba mi się, bo gdyby to było 678, to zakładam, że ta osoba by zaraz zaczęła tańczyć i 6, 7, 8 a jeżeli masz 6, 7 to nawet nie jest nic. To, to jest super, podoba mi się możesz sprzedać to w środowisku tanecznym że 6, 7 i oni a gdzie jest 8, o co chodzi? Mnie zostawić i wiesz bo mówi się, że najgorszą rzeczą którą możesz zrobić komuś to nie dać mi możliwości zamknięcia jakiejś historii czyli na przykład nie wiem. Yy, najczęściej zapamiętujesz takie sytuacje, że ktoś ci zrobił jakąś przykrość i ty nie miałeś możliwości, wiesz, nie masz tego closure, że np. ktoś ci zajechał drogę i ty zanim zdążyłeś na niego krzyknąć ty kutasie, czy coś, to on pojechał. I nawet nie wiedział, że ci zajechał drogę. Tak, coś takiego. Tak, I te, tak. I też te, takie rzeczy, które otwierasz w głowie kogoś, na przykład i zostawiasz na, zostawiasz na dłużej. Nie? Jak, Hej. Nie wiem, wrócę do Ciebie z tym. Na pewno tam się, na pewno coś zrobimy i zostawiasz to po prostu dalej. Stary, ja mam tak, ja mam tak w filmach czasami. Są takie, takie sceny w filmach, które jeśli nie zostaną dokończone, to, to mi siedzą w głowie. I mam to najgorsze ja jest wyciec jak Kojarzysz to? Ja uwielbiam, ja uwielbiam w filmach, jak e, ktoś kończy rozmowę, rozłączając się telefonem. Nie mówi do widzenia, nie mówi nic takiego, <laughs> po prostu. On tam jest! rozmowa Dobra, jedziemy do babci. Nie odkładanie, odkładanie słuchawki. Mów o zębach. Ale kojarzysz, jak jest scena, jest, jest szybkie cięcie czyjegoś poranka i ktoś na przykład, wiesz, pije wodę, wstaje z łóżka, ubiera się i myje okay. zęby i, płucze, i jest scena, kiedy płucze zęby. Po czym po, kolejna scena, on wychodzi z łazienki. W mojej głowie on połknął tą wodę, którą płukał zęby. Bo nie, jeśli nie pokażesz mi, że wypluł, jeśli nie dasz mi jednosekundowej sceny wypluwania tej wody, to to mi siedzi w głowie strasznie. I on, I on następnym razem jest u szefa i wchodzi do biura i ty myślisz, ciągle na tą wodę, niezły, niezły agent. O pierdole, muszę zakręcić film kiedyś, zrobić coś takiego. Wchodzi do biura szefa i wypluwa. To by było To to by było, to by było, by było stary. Jako... Jedziemy do babci. I wypluwa to i, i wchodzi, jest następna scena, wchodzi do biura i pierwsza rzecz przed powiedzeniem wypluwa tą wodę i ten, to by było. Na pewno ktoś to zrobił. Jestem prawie pewien, że Leslie Nielsen albo ktoś takiego by to zrobił. Może, a to ja, nie wiem czy ktoś inny poza mną ma ten problem z tymi scenami, bo ja mam mocny, ale... Stary, jak tylko, jakbyś to, to jest tak dobry żart, że to by, to by weszło, nie? <laughs> Dobra, idziemy dalej. E, bro. Bro. No, bracie, tak? No, tak. Ząb. Nie, no Proste. to jest bez żadnego tego. Bez żadnego. For real? For żadnego... real? For real? Y, tutaj mam trochę problem, bo for, e, FR to jest skrót od for real, tylko że nikt tego raczej nie mówi, je. to jest wyłącznie pisemne. Nie, no ten. Y, czarny, bro. For real, bo. No, for real mówią, ale nie mówią fry, fury <laughs> Nie, nie mówi się fry. A mówi się fry? Nie, nie mówi się. W polsku też? Y, raczej nie. Wydaje mi się, że to jest. Tylko. Fry, to brzmi jak jakieś frytki w poznaniu. No właśnie. Fyry. No raczej to będzie e, no, no, no, no, po angielsku, tak? Czy tak, freaky, że taki. Tak. No nie ma. Nie ale, ma specjalnego ale. jest to używane w kontekście dziwny? Czy... Jest po prostu używane w Polsce freaky. Mówią dzieciaki tutaj na kogoś mi dziwnego. Mi się, To mi się nie, nie, nie podoba mi się to, bo większość z tych słów to są kalki z angielskiego to nie jest tak. podzieżowe słowo roku. Nie. Znaczy, Musimy... To znaczy brain rot wydaje mi się, że jest o tyle dobre, że jest to faktycznie nowe słowo, które oznacza coś, co faktycznie występuje, więc jest to Tak, okay. ale lubię jak, jest lubię jak jest to spolszczone. O, jesteś taki Francuzem. Francuzi muszą mieć własne słowa na wszystko. Nie mogą wykorzystać angielskiego do no... niczego. Nie, ja w sensie zapierdalam na asapie. To mi się podoba, bo to bierzesz skrót z angielskiego i robisz z tego rzeczownik w polski, który deklinujesz. I to jest jak dla mnie taki motyw, że no, zapierdalam na ASAPie. I to jest stworzenie nowego słowa w, z nowym tym. A takie tłumaczenie jest ten, jest, jest, tanie. jest Tak, jest, jest, ta, jest to tanie młodzieżowe słowo roku, Nikt nie, może, może dostać ewentualnie nominację, ale nigdy nie powinno wygrać. No jest to, no, no, no, ale też czuję, że jest to nominacja na wyrost, że jest to, że ty tak naprawdę używasz angielskiego mówiąc to słowo, nie używasz polskiego, nie wprowadzasz tego słowa do polskiego języka, używasz tylko angielskiego słowa. Ale no, może starać przez, przez nas e, Kolejne słowo bardzo podobnie goat, ale to też jest. E, wiesz co znaczy goat, nie? Greatest of all time. Greatest Dokładnie of tak. all time. Nie? To jest tak, to też jest z angielskiego. Jakby, jakby teraz dla mnie na przykład, gdyby wziąć gołd, ale przetłumaczyć to na kozę, i powiedzieli, nie, no, Krystian z koza to jest. Krystian na koszu to jest konkretna koza, nie? To, o, to wtedy to jest. Mm. I to jest tak moje, dobrze. To ja się wprowadzam, nie? To, jest, to by było super. Jakbyś powiedział, nie, no, to jest koza, nie? I dlaczego On jest koza koziemy. jest najlepszy, greatest of, all, greatest of all time, nie? Najlepszy, ten. Lewandowski, kurwa koza, nie? Koza byłaby super. Jeżeli chcecie wprowadzać, bierzcie kozę. I to będzie też, na przykład, jak jest z kolei, jeżeli chcecie tylko między ludźmi z podcastu Inside Bail, się dogadywać, to będziecie mówili, że to jest jawle po prostu. <grym> jest jawle. <grym> jawle. <grym> Koza stoi swoją drogą. Koza stoi. No, ale jeszcze to musi być przed Nowym Rokiem, nie? E, nie, już stoi, no już ją Ale teraz. Do... Nie, ale do kiedy ona musi spłonąć? Znaczy, no, teoretycznie miasto nie chce, żeby spłonęło. A w ogóle, <laughs> ale, rozumiem. Ale ona jest do świąt. Wydaje mi się, że po świętach ją zdejmują. Więc jeżeli nie spłonie okay, do okay. świąt, to wygrała. No okay. I ona wygra, to my przegrywamy, pamiętajcie. Kolejne słowo, uważam, że jest niepotrzebnie tutaj. Klasa. Bo to nie jest nowe znaczenie tego słowa. Jest po prostu klasa. Pozytywnie. Klasa, nie, klasa jest... Klasa to jest chyba... Się to jest wydaje. stare. To nie, w sensie um, wartościowanie pozytywne wyrazu klasa nie jest nowe, wywodzi się prawdopodobnie od wyrażenia pierwsza klasa. Tak. Także dziwię się, że jest to uznane za nowe słowo. Tak mi się wydaje, tak się wydaje, że ten. Ale, ale, ale jest sumie... popularne teraz. Tak, w sumie, ja może Pewnie. źle podchodzę do tego. To nie muszą być nowe słowa, to jest po prostu młodzieżowe słowo, że jest popularne faktycznie. No. Mm -hmm. Okej, okay, co jest bardzo popularne. No No to z takich rzeczy, no to ma. Jak on się nazywa? Ten zabstrachuje, jest jeden taki koleś, który robi dużo takich e, nagrywek i on robi na przykład, co mówią warszawiacy tam w 2025 i tam on żywa dużo takich rzeczy, e, hmm. łapiąc te, to to jest ciekawy motyw. Stamtąd się dowiedziałem, co to jest e, Jezus. Ta maskotka, co się do plecaka w teraz w Amerykach przynajmniej nosi. E, jakie ta, takie, no, no, no, no, wiem o czym mówisz, La, b, b, Babidi? Nie. Labubu. La boob. La <laughs> South Park to South Park miał w ogóle piękny odcinek o Labubu. Ale to, e... jest, to nie jest nic szczególnego, nie? To jest po prostu popularny rodzaj breloczka. Prawda? Nie, podam, że w tym roku tak. Oni mają, tam jest cała sytuacja z tym, że one są, generalnie one są jak lootboxy że nie wiesz, co jest w środku, więc tak. to nadaje im jakąś wartość i no, zmienia się w jakiś tam symbol statusu, czy coś. to tragiczny motyw, nie? No, trochę tak jak nasze tam pokemony, czy ta w tych boosterach, czy coś takiego, nie? ta osy, no. no. Znaczy, no, newsem jest chyba to, że niektóre z nich są wiele warte i to jest tyle, nie? Aha. Uh -huh. mm, tak. Będę pomijał te rzeczy, które są oczywiste, low key będziemy wiedzieli z angielskiego, okpa. Okpa mnie zdziwiło, bo nie znałem w ogóle okpy. E, okpa. No. E, nie, nie znam. To jest okej okay oraz okay, pa. pa? Okej okay, pa, ok, okay, okay, pa, na razie. No właśnie, okej okay, na razie. Tylko to jest używane tak mi się jako... Tak bym tak bym pomyślał. Jako takie ironiczne zbycie czegoś. Tak. Ktoś ci powie coś, co tak, jest tak. takie nie warto OK Okej okay, pa. Okej okay, baj to... Okej okay, baj to jest chyba tłumaczenie dokładnie. Okpa. Ok, Chyba tak. Jest fajne, jest, jest fajne, nie, bo jest połączenie jest, spa, nie? Nie, super, super. To mi się podoba. To jest super. Okpa jest ekstra i to mi przypomina. Ja będę takim starym za jakiś czas. Jak Zoja będzie mi coś pisać na, wiesz, na Messengerze, to ja będę klasycznego, klasyczną wiadomość, którą wysyłają e, e, tate, taci, na mes wszystkich takich WhatsAppach. Nie? Okpa. Ciuk w górę. <laughs> nie, ja, ja mogę wysłać, nie wiem. Urodziło nam się dziecko, jesteśmy najszczęśliwsi, coś tam. I... Podponuj mojego starego leci, kciuk w górę. <grym> no. I tam nie ty stary wysyła mi kciuk w górę? Okej, okay, ja bym. Och, panie, no, w zasadzie. <grym> moja mama z kolei wysyła, ale nie wiem co lepsze, bo moja mama z kolei wysyła mi e, wszystkiego najlepszego w tym w grudniowy dzień, nie? Że coś takiego. <grystanie> Stary, mam takiego wujka, z tym kciukiem, mam takiego wujka, takiego wujka, którego naprawdę lubię, mój ulubiony wujek i nie, nie urażając wszystkich innych moich wujków. I wiesz, tak jakby uwielbiam z nim rozmawiać, imponuje mi wiele rzeczy, które robi i tak czasami ja mu coś wyślę właśnie, tak mając nadzieję, że mu się spodoba i ja zawsze odpowiada tylko kciuk w górę, nic nie komentuję. <grystanie> no tak gasi człowieka. E, ski, hmm. Skibidi chyba znasz, nie? Tak. To jest, e, to jest... z toalety słowo. Tak, tak. E, slay. Slay Queen? No jasne. Slay Queen. E... Mówi, mówię teraz Slay, tak? Jako ten. Hmm. E, no tak, no, Slay w, w tym znaczeniu Slay Queen, właśnie. Szacun to jest po prostu szacunek. E, Szpącić to jest nowe słowo, którego nie znałem. Szpąt. E, knuć? Nie. E, nie. Cwaniaczyć, ale też kombinować. Dobrze pomyślałem, widzisz, dobrze. To ja znam szmącić. Szmącić, no. Jak byliśmy dziećmi, nie? Pamiętasz szmącić? Tak, no trochę starszy niż dzieci. Może, może jak byliśmy na studiach, nie? Zaszmącić coś, coś zakombinować? Zaszmącić coś, zakombinować, no. Często w kontekście narkotyków, żeby załatwić narkotyk jakiś. A, zaszmącić, no może? <śmiech> Dobra, nie szmącić. Zaszmącić. A nie słyszałem. No. Tak, jest nowe. Eee, tak no to to będzie. Taf pisane, trudno. Tak, tylko że jest nowe znaczenie tego. Dzieciaki używają tego w znaczeniu atrakcyjny, imponujący, fajny na TikToku. Tam mnie nie ma. A, że jest taki. Ale tough. możesz też użyć tego ironicznie. <laughs> Okej, okay, czyli jest to albo super, to, czyli to jest takie słowo, które jest albo, że jest bardzo super, albo, że bardzo nie super. Chyba Ale tak. Okej, no. okej, okay. okay. nie znałem w takim razie taf. I ostatnia rzecz to jest Twitch. Myślałem, że to jest, myślałem, że jest takie, e, że to jest takie, a, umarła mi babcia, jakoś. albo Okpa, w górę. Kciuk w górę. I co i, i twin jako twin. przyjaciel, tak? Czy jako przyjaciel, ale taki najlepszy przyjaciel, ktoś z kim masz no, no, no. silną więź, dzielisz upodobania, ktoś nowy, jak, jak twin po prostu, jak wiesz, jak twój braciak. No to powiem ci, że ja chyba nieźle wypadłem na tym. Tak, dobrze. Wiem, ja, ja jestem z siebie zadowolony, ale, yy, ale wiadomo, nie, już powoli, już powoli, powoli, no wypadam z obiegu, już powoli moje żarty, wiesz, żarty przechodzą w. Rejon, no, no, no, Jest reputacja taty do podtrzymania powoli. Nie? No tak. No jesteś, jesteśmy w pełni uprawnieni, żeby rzucać cien, cienki gry słów. E, jeśli ja, mia, ja miałbym wybrać jakieś z tych słów e, jako swoje ulubione, to wydaje mi się, że to szpon, szponcenie albo szpont, bo jest takie najbardziej z naszego ciągnie. <głos> po naszemu. Nie, no jak dla mnie Okpa jest, e, Okpa jest, jest naj panie. z tych wszystkich jest najlepsza. Okpa jest nowym słowem, jest, jest okay, by stworzone i jeszcze ma okpa jak okpić, ok więc bardzo mi się podoba. Bardzo fajne. Jest, jest, jest ten. Szmącić jest, szmącić, szmącić, szmącić, szmącić jest, dla mnie e, nędzną kalką tego, co było Glory Days kiedyś. Może i rację